Serdecznie witam w podcaście nie tylko dla Orów. Dzisiaj wydanie wiosenne, dzisiaj wydanie tramwajowe. No tak, witam się z Wami z tramwaju. Numer... No właśnie, w tej linii nie ma numerów tramwajów. Są tylko dwie linie. Czerwona i żółta. I ja siedzę nie wiem, chyba w czerwonej. Chyba w czerwonej, czyli tramwaj z The Point do Tala. Ja właśnie mieszkam na samym, na samym końcu tego tej linii. Um, tramwaj w zasadzie mam pod balkonem. Tak mi się udało. Mieszkam w najnowocześniejszej chyba dzielnicy Dublina. No może jeszcze Sandeford jest bardzo takie nowoczesne. Dla tych, którzy nie byli w Dublinie, pewnie niewiele Wam te nazwy mówią, ale, ale tak to wygląda. Zatem witamy dzisiaj w podcaście tramwajowym. Czekam na odjazd tramwaju. Jestem na tak zwanej pętli, chociaż pętli nie ma, bo to są tak zwane wahadłowe tramwajac i za dużo używam słowa tak zwane. Zatem zatem dzisiaj podcast ze mną. Nie będzie mówił Czesław, nie będzie śpiewał raczej Czesław, nie będzie mówił Michał, nie będzie też Zuzy, nie będzie Szczepana, będę ja. No bo nie chce mi się mówić, mówiąc szczerze, może nie inaczej, nie chce mi się nagrywać podcastów, jakoś nie czuję ostatnio blusa, tak jak Przemo mówił Szczepaniu w podcastofonie, że chyba mam przejściowe chwilowe, no ale dzisiaj właśnie taki podcast tłumaczący się, dlaczego tak się dzieje, czyli czyli no ciężko ostatnio jest z pracą, ciężko jest z nastrojami, a w zasadzie nastroje są bardzo wahadliwe, wahadłowe nawet można powiedzieć, tak jak te tramwaje, no i ciężko mi się skupić nad czymś konkretnym i ciężko mi wypluć z siebie jakieś rozsądne słowa, czyli czyli po prostu jakby ten podcast, podcasting mnie ostatnio mniej cieszył, a z racji tego, że jak już wspomniałem ciężko z pracą Coraz ciężej tutaj żyć, no bo kto słuchał podcastu Gosia samosia jakieś 2-3 miesiące temu ten wie, jaka przypadłość mnie dopadła i dlaczego tak się dzieje, no ale cóż, staram się być zawsze po dobrej stronie słońca, po słonecznej stronie słońca raczej, um, staram się dobrze patrzeć i... i, i Staram się myśleć pozytywnie, chociaż ostatnio rozmawiałem z Bartkiem, taki mój kolega poznański, na Skype'ie gdzieś się zgadaliśmy i Bartek mi się pyta, Filip jak leci, co słychać? Ja mówię, bywało lepiej. A Bartek na to, no co ty, nie gadaj, aż tak źle? A ja mówię, no nie no Bartek, nie jest aż tak źle, no przecież nie tnę się. Ale, ale no takie różne reakcje, ludzi po prostu wychodzą i tak to bywa. W każdym razie, w każdym razie no, mam ostatnio ciężki okres, to prawda, nie nagrywam za dużo raczej, puszczam rzeczy staśmy, aczkolwiek, aczkolwiek e, nad tymi rzeczami staśmy, czyli podcasty z cyklu instancji Wiosennej wiosenne. Troszeczkę musiałem przysiedzieć, wyciąć muzyki, wyciąć, wyciąć te różne inne niepotrzebne rzeczy, więc to mnie też troszeczkę czasu kosztowało, ale jak już wspomniałem. Ciężko, ciężko mi się zebrać ostatnio i coś konkretnego nagrać, aczkolwiek jeśli ktoś słucha tego podcastu przed Wielkanocą, to wielkanocnie coś ze Szczepanem ma być. Szczepan dzwonił do mnie, zapraszał mnie do jego nowego domu, mówił, że mam wziąć kaloszę, łopatę i kurtkę, taką, której nie będzie mi szkoda, czyli będziemy znowu tak jak półtora roku temu siedzieć gdzieś pewnie w jakiej rzece ją tamować. Tak to wygląda. Zatem oczekujcie nieoczekiwanego, czyli jeszcze pan sam zaproponował nagrywanie podcastów. Zobaczymy, czy będzie nam się chciało, czy będzie o czym rozmawiać, tak na, na tramwajowo. Tramwajowo właśnie ruszam tak na żywca, ale tak to bywa. Co u mnie? Co u mnie, jakby ktoś pytał? No, Ciągle jestem 30 kilkuletnim mężczyzną, ciągle mieszkam tam, gdzie mieszkałem, ciągle nie pracuję tam, gdzie nie pracowałem. Bojam się, aczkolwiek aczkolwiek pracy mam dużo, bo jakieś drobne zlecenia, jak i podcastowe, jak i moje prywatne, zawsze jest coś do zrobienia, zawsze człowiek wstaje o 8 rano, staram się to ósma, dziewiąta. Staram się to trzymać, żeby człowiek nie odwykł. Właśnie, pani nam powiedziała, gdzieś... Pani nam powiedziała, właśnie gdzie jedziemy dalej. Duga Spencer, tak. Co do podcastów, słucham ostatnio troszkę mniej. Także ze względu na to, że i mniej nagrywam, jakoś tak. Nie wiem, ciężko mi się właśnie skupić, zebrać i jakoś to wszystko to wszystko ogarnąć. Wiem, że ten podcast jest bardzo nieskładny, wiem, że to wszystko jest takie, takie, nie wiem, takie rozmemłane, jakby można powiedzieć, ale taki jest mój ostatni nastrój i tak się ostatnio czuję, co nie znaczy, że mam jakieś depresje, czy mam jakieś kurcze skłonności samobójcze. O, tak, jakoś ostatnio myślałem, że będzie to wszystko krócej trwało, myślałem, że będzie to wszystko inaczej wyglądać, a tutaj bujam się i bujam i staram się i staram, a tutaj nic z tego nie wychodzi. Mm. Jak to ostatnio słyszałem, ktoś powiedział, będzie lepiej, będzie lepiej, no to jest jedyna nadzieja, aczkolwiek nadzieja, matką głupich. Um, Dublin. Zostały nam jeszcze cztery stacje, mam nadzieję zmieścić się w 10 minutach. Dzisiaj podcast, jak już wspomniałem, osobisty, taki... Rozmemłany, chaotyczny i wiem, że powiecie do musisz trzymać, musisz mieć nadzieję, musisz dać z siebie wszystko i, i po prostu będzie lepiej. Wiem, że takie głosy, takie komentarze na pewno będą, ale czasami, czasami ciężko sobie z tym wszystkim jakoś tak poradzić, kiedy robi się naprawdę prawie wszystko, co można, a jakby... Od... Odpowiedzi a jakby... odpowiedzi jakby z drugiej strony nie ma albo jest jakaś niezadowalająca w ten sposób kurczę, pani gada nie wiem, czy słyszycie tą panią pani mówi po angielsku a potem mówi po gejlicku zawsze przystanek zapowiada i zapowiada też na przystanek, który jest następny więc, więc, więc tak to wygląda Trawa, jak już wspomniałem, mam spod samego domu do centrum. Jest droższy niż autobus. Mniej więcej 5-6 przystanków to są strefy, ale pierwsza strefa to jest chyba Z50, druga strefa jest 20, czyli, czyli druga strefa to już jest centrum. Jakbym chciał dojechać, to chyba dwójkiem i kosztuje do, do centrum. A tak po pierwsze to jest, po pieszkomu to jest jakieś 30-35 minut spokojnie wolnym krokiem. Eee, tak sobie bym doszedł, ale że dzisiaj pogoda iście irlandzka, czyli deszcz, a no w zasadzie taki deszcz ze śniegiem, chociaż ostatnie 3-4 tygodnie były fantastyczne, naprawdę słonko, ciepło, Irlandczycy w krótkich spodniach, w klapkach chodzili, jak to Irlandczycy, wiadomo, czy słońce świeci, to znaczy, że jest ciepło, eee, podobnie jak w Szkocji ostatnio byłem, też ludzie lody jedli, pomimo, że było minus 1, minus 2, ale takie, takie to społeczeństwa, więc nie mówmy, że są, nie mówmy, że są dziwni, powiedzmy, że są po prostu inni. Um, tak to wygląda, tak to wygląda, Major Square NCI, czyli tutaj, tutaj kolejna stacja. Um, co jeszcze wam w podcaście mam do powiedzenia? Dzisiaj 10 minut, mam w torbie mnóstwo kartek wielkanocnych, wysyłam dzisiaj do Gosi, do Papy i do Skwary. Z Przemkiem Szczepaniukiem, moim najlepszym kolegą, który się czasem często obraża, ale mimo, mimo tego bardzo go lubię. Wiem, że się czasem nie sprawdzam i, i czasem coś marudzę i nie robię po jego myśli. A i tak go lubię i fajny jest i, i może na Wielkanoc ze swoją ukochaną żoną wpadnie na jajko. Zobaczymy, może wpadnie także Marcin i Agnieszka, to są ci, którzy którzy kiedyś w podcaście występowali czyli słuchacze, którzy moim śladem pojechali do Stanów zatem wielkanocne spotkania z podcastem nie tylko dla Orów szykują się bardzo bardzo owocne, no i zobaczymy tak to, tak to wygląda w mojej torbie, jak już wspomniałem kilka kartek do najbliższych osób wielkanocne, wiem, że późno dzisiaj wtorek, jeśli, jeśli Marek Góral tego słucha właśnie dzisiaj, to dzisiaj jest wtorek chyba 30, 30 marca Marca, tak, marca. Zatem specjalnie dla do doktora Marka Pozdrowienia e, podaje godzinę, jest godzina 15.48. E, tak, tak to wygląda. E, Długa Tam Ostatnie 30 sekund i bardzo Wam dziękuję za dobre słowa, które zapewne gdzieś tam napiszecie, po, po, napiszecie. Dawidziński, nie przejmuj się Dawidziński, jedziemy do przodu. No ale tak dzisiaj, tak dzisiaj deszczowo, tramwajowo z Wami się żegnam i mam nadzieję, że następny podcast, kiedy będę znowu gadał, tak do gąbki będzie już na pewno w lepszym, w lepszym nastroju. To tyle myślę i jak mówi Skwara, czyńcie dobro, a ja sobie życzę pozytywnych wibracji, czyli dobrego humoru. To tyle i dziękuję.